Dzisiaj w Piwotece Narodowej o 19.00 premiera Dziadka Mroza. Dziadek Mróz to imperialny stout. Po raz pierwszy na skalę szerzej dostępną takie piwo zostało w Polsce uważone. Piwowarzy domowi oczywiście próbowali to robić, ale nikt takiego piwa nie sprzedawał w sklepach ani w pubach. Teraz się pojawiło. Dziadek Mróz został uważony przy współpracy Piwoteki Narodowej oraz e, browaru Artezan. Jest to pierwszy polski taki prawdziwie rzemieślniczy browar zbudowany od podstaw przez założycieli. E, fajnie, że Piwoteka współpracuje z takimi browarami. Wcześniej już e, były piwa dedykowane piwotece, na przykład Przekoźlak od Pinty był specjalnie dla Piwoteki zrobiony. Również Black Hope sale browaru Yy, również powstawało z inicjatywy piwoteki, także no, piwoteka jakoś nakręca nam tutaj ten yy, rynek ciekawych polskich piw Black Hope było świetne, zobaczymy jak będzie z dziadkiem mrozem yy, nigdy jeszcze nie próbowałem imperialnego stautu, mam jedną butelkę odłożoną gdzieś tam w szafce schowaną yy, jest to amerykański imperialny coffee stout, ale myślę, że jest to piwo jeszcze trochę zbyt młode, żeby je teraz spróbować. Dziadek Mróz jest jeszcze młodszy. Jest to piwo uważone przecież całkiem niedawno, ponieważ 21 września tego roku. No ale jakoś nie mogę się powstrzymać i muszę spróbować. Całe szczęście, że mam aż 3 butelki tego piwa, więc dwie sobie schowam i będę leżakował. No i podejrzewam, że piwo z czasem będzie się tylko coraz lepsze stawało piwo udało mi się kupić dzięki uprzejmości Marka Puty z Piwoteki Narodowej dogadałem się z Markiem e, udało mi się piwo kupić e, drogą pocztową przysłał do mnie mm, tak więc fajnie doszły do mnie trzy butelki tego piwa do tego dwie etykiety etykietę sobie sam na piwie nakleiłem e, fajnie, fajnie nigdy nie naklejałem etykiet na piwo także co prawda krzywo mi to wyszło ale niestety już się nie dało odkleić tej etykiety i jej przylepić ponownie, ponieważ troszkę zaczynała się drzeć, także zostawiłem tak jak jest. Butelka no muszę powiedzieć trochę mnie przeraża ponieważ to jest aż pół litra piwa, które ma 10% alkoholu. Gruba sprawa. Podejrzewam, że, że może być ciężko to wypić. Może nie dlatego, że piwo będzie męczyć, ale dlatego, że taka ilość alkoholu no to już jest taki kon konkretny kop. Ale zawsze lepiej mieć przecież więcej tego piwa, no to z tej strony patrząc, no to jednak fajnie, że piwo jest w takich sporych butelkach. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że to będzie butelka 033, a tu proszę zaskoczenia. Etykiety są bardzo ładne, są czarno-białe z narysowanym dziadkiem mrozem i napisem dziadek mróz cyrylicą. Nawet nie będę próbował tego czytać, bardzo mi się to podoba, wygląda estetycznie, prosto rysunek samego dziadka może nie jest aż tak prosty jest to, no powiedzmy taki dosyć skomplikowany malunek ale całość wygląda tak bardzo ładnie jest to, wszystko jest narysowane takimi prostymi, komiksowymi kreskami i jak dla mnie super, również to, że etykieta jest tylko czarno-biała no dodaje tutaj jakiegoś takiego E, fajnego charakteru do niej. Ekstrakt piwa wynosi 23%, sporo. Jeżeli chcecie przeczytać sobie cały skład oraz obejrzeć zdjęcia z całego procesu piwa, z całego procesu ważenia piwa, no to zapraszam Was na stronę portery.pl Marcin Chmielasz, który również uczestniczył w tym ważeniu, porobił zdjęcia, opisał wszystko bardzo ładnie, także e, ciekawy Ciekawy felieton u niego, bo są na stronie. No i zachęcam do przeczytania tego. E, poznacie tajemnicę tego, jak dziadek Morus powstawał. Nachmielony to piwo jest nachmielone na sposób angielski. W składzie są chmiele Challenger, East Kent Goldings. No i co ciekawe jest dodany tutaj cukier. Cukier został dodany do, po, po to, żeby podnieść trochę ekstrakt. E, zobaczymy jak to będzie smakowało. Piłem czeskie piwa lagery, które miały w składzie cukier i absolutnie nic z tego powodu tym piwom nie dolegało. To było absolutnie niewyczuwalne. Poza tym w wielu belgijskich piwach też jest cukier dodawany i no nie stwierdziłem, żeby któreś z nich było niedobre. Zastanawiałem się długo z jakiego szkła to piwo sobie zaserwować. No, Zastanawiałem się, myślałem może snifter z tegorocznego Grand Championa, czyli od Raw zastanawiałem się również nad kielichem od Chimeya, ale ostatecznie wybrałem bardzo ładny nowy kielich od Piw Komes w zestawie z Porterem, Komesem podwójnym oraz potrójnym był taki bardzo ładny kielich w kształcie takiej bombki który na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że ma 0,3 litra pojemności a okazało się, że jest pół -litrowy. Wygląda bardzo ładnie. Jest zaokrąglony ku górze, także wydaje mi się, że będzie dobrze spełniał rolę w postaci tutaj takiego uwalniacza wszelkich aromatów z tego piwa. No, ale może starczy już mojego gadania. Otwieramy piwo i degustujemy. Postanowiłem, że nie będę piwa chłodził i tak wystarczająco zimno jest na dworze, panuje mróz, tak więc ja dziadka mroza sobie zaserwuję w temperaturze pokojowej przy otwieraniu powstała w szyjce tak bujna piana, że zaczęła uciekać no, piwo może być mocno nagazowane, to ocenimy za chwilę a ja w tym czasie sobie zrobię parę zdjęć piwa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 podcast o piwie. Po nalaniu muszę stwierdzić, że nie spodziewałem się, że piwo będzie tak, tak lekko się pienić, tak, tak strasznie rozpływająca się będzie ta piana. No tutaj to jest takie troszkę niemiłe zaskoczenie, ale zakładam, że to z powodu jeszcze młodego wieku tego piła. Być może też temperatura jest niezbyt odpowiednia, dlatego no nie przykładam do tego jakiejś dużej wartości. Ta taka drobniutka pianka, która powstaje, ma kolor taki beżowo-brązowy. Piwo samo jest czarne. Jeżeli gdzieś tam spojrzymy pod słońce i tak w takim naprawdę wąskim Miejscu szklanki, to wtedy możemy zauważyć, że ono jest takie przebłyskujące na brązowy odcień, ale ogólnie jest to bardzo, bardzo ciemny kolor piwa, no i w sumie najbliżej mu do czarnego. W zapachu piwo jest bardzo, bardzo przyjemne. Nie da się uniknąć porównania z naszymi porterami bałtyckimi. To jest pierwsza rzecz, która mi do głowy przychodzi. Piwo pachnie mimo wszystko jednak lepiej od tych naszych porterów bałtyckich a dlaczego lepiej? no, zakładam, że to przyczyna górnej fermentacji i chmieli angielskich piwo pachnie po prostu bardziej owocowo bardziej świątecznie można wyczuć aromaty śliwkowe wiśniowe piękny zapach czuć wyraźnie alkohol co jest jakby wspólną płaszczyzną z porterami Według mnie to dziadkowi mrozowi najbliżej jest do łódzkiego portera, jeżeli chodzi o zapach. No i to uważam, że to bomba. Można wyczuć lekko kawowe, karmelowe aromaty, jednak w zapachu nie są one tak intensywne jak w przypadku porterów bałtyckich. Piwo zapowiada się takie bardziej owocowe, no spróbujmy pierwszy łyk i ocenimy jak to w rzeczywistości jest. No, w smaku czuć kawę, nie czuć gorzkiej czekolady. Yy, piwo jest bardzo delikatnie słodkie, jest lekko kwaśne, ale nie jest kwaśne w taki sposób jak na przykład portery bałtyckie, w taki dosyć wyraźny, tylko jest, nie jest również tak kwaśne jak stałty, ale jest takie przyjemnie owocowo kwaśne yy, i ta kwaśność jest wyraźna, ale nie jest, jej zbyt, nie jest jej zbyt dużo. Nie jest jej również zbyt mało i w smaku według mnie bardzo dobre piwo. Aż się boję pomyśleć, jak dobre ono będzie za rok. Czuć wyraźnie alkohol. Absolutnie nie odrzuca. Alkohol jest przyjemny. Mam wrażenie, że to jest dobre zimowe piwo. No i wydaje mi się, że właśnie E, taki powinien być imperialny stout. Jeżeli wąchamy się trochę bardziej dokładnie w to piwo, no to wyczujemy aromaty chmielu. Dziadek mróz, podejrzewam, jest e, bardziej chmielony niż e, większość porterów bałtyckich e, i stąd też e, wyraźnie czuć te chmielowe aromaty. Jednak są one mm, na tyle delikatne, a może na tyle przykryte alkoholem i owocowym zapachem, że na pierwszy rzut, że na pierwszy węch no nie byłem w stanie ich wyczuć. Piwo jest tak można powiedzieć nisko nagazowane. No, budowaniu piany to nie sprzyja, ale degustowaniu piwa już jak najbardziej tak. No i muszę powiedzieć, że naprawdę przyjemnie się to piwo pije i cieszę się, że jednak browar Artezan i Piwoteka rozlali to piwo do butelek półlitrowych, a nie mniejszych. Tak się zastanawiam, co mi w posmaku to piwo przypomina i wydaje mi się, że to jest taki, jeżeli próbowaliście Latrapę Quadrupla, to wyobraźcie sobie to piwo, które jest jeszcze dodatkowo doprawione całkiem mocno kawą i co ciekawe już teraz po parułykach zaczynam czuć gorzką czekoladę również tak więc wyobraźcie sobie taki miks w latrapę quadruplu, no i to jest coś idącego w tym kierunku według mnie bardzo smaczne piwo warte spróbowania na pewno nie wiem czy uda wam się kupić butelki piwo zostało rozlane w takiej symbolicznej ilości. Nie pamiętam dokładnie. Wydaje mi się, że gdzieś widziałem, że to jest 288 butelek. Ale no, nie chcę tutaj fantazjować. Tak mi się kiedyś wydaje, że przeczytałem gdzieś. Nie mogłem drugi raz znaleźć tej informacji. Ale w każdym razie i Marek podaje i Marcin Chmiela, że piwo poszło w naprawdę symbolicznej ilości do butelek. I dlatego no, może wam być trudno dostać butelkę. Raczej szukajcie w Piwotece Narodowej beczki z tym piwem. Również w niektórych innych miastach y, powinno się, powinien się Dziadek Mróz pojawić. Tak więc no, jest szansa, żeby tego piwa spróbować. A wydaje mi się, że naprawdę warto. Nie tylko ze względu na to, że jest to coś nowego na polskim rynku, ale również ze względu na to, że piwo jest naprawdę dobre. Na początku spodziewałem się, że piwo będzie takie troszkę jak porter, może, może bardziej zalepiające, bardziej męczące, a tutaj dostałem coś zupełnie y, przeciwnego od tego, co się spodziewałem, to znaczy piwo troszkę jest jak porter, ale absolutnie nie męczy, absolutnie nie zalepia. Może to się wydawać trochę dziwne, ale nawet powiem, że można pewną taką orzeźwiającą wartość w tym piwie znaleźć. No, zapewne bierze się ona z tych super owocowych posmaków, które jak dla mnie są świetne. No i nic, no bardzo, bardzo się cieszę, że mogłem tego piwa spróbować. Jeszcze raz Markowi dziękuję. I wychodzi na to, że można w Polsce ważyć naprawdę dobre piwa. I w sumie cały rok 2012 był świetnym dowodem na to, bo poza Rysem wyszły też imperialne Wyszły też amerykańskie ipy, wyszły piwa dniowe, teraz ale browar piwo świąteczne zrobił, jeszcze nie próbowałem, ale już mam. Pinta zrobiła swój koniec świata, który straszne kontrowersje wzbudza, powstał wędzony rachbok w browarze przemysłowym. Także no, dzieje się, naprawdę się dzieje, a to tylko to co wymieniłem, to tylko jakaś cząstka tego co w tym roku się działo browar regionalny wypuścił piwa w belgijskich stylach refermentowane w butelce no czego chcieć więcej chyba tylko tego żeby następny rok był co najmniej tak samo owocny w piwne nowości, w piwne ciekawostki jak, jak ten rok i, i będzie naprawdę super nie będę się silił na to żeby zrobić podcast z całej degustacji ponieważ prawda jest taka, że wypiłem dopiero jedną czwartą piwa a nagrałem już jakieś 20 minut materiału tak więc myślę, że zanim ja piwo skończę to to, to nagranie by mogło i do półtorej godziny nawet trwać myślę, że nie ma sensu e, piwo bardzo dobre zrobiło na mnie dobre wrażenie posmakowało mi owszem, czy, czy jest to najlepsze piwo jakie piłem No nie sądzę ale sądzę, że to jest jedno z ciekawszych piw. Na pewno. Czy powtórzę? No oczywiście, że powtórzę. Ale pewnie najszybciej za pół roku. Zobaczymy jak wtedy się jak się uleży, jak się smak tego piwa zmieni. Jak na dzisiaj poza pianą. No, nie mam tutaj nic do, za, do zarzucenia. Piwo jest naprawdę harmonijne. Wszystko w nim współgra fajnie ze sobą. E, czy jest zbyt młode? No, ciężko mi to powiedzieć, nie mam doświadczenia w piciu takich piw. Mi jego smak absolutnie nie przeszkadza. Uważam nawet, że jest zaletą tego piwa. Dobre, a, a jak będziecie pili to piwo, no to koniecznie poproście owlanie do jakiegoś kielicha, do jakiegoś sniftera, bo wtedy będzie Wam lepiej uwalniał wszystkie aromaty. I starajcie się nie pić piwa zbyt schłodzonego. Ja mam je w temperaturze pokojowej. I wydaje mi się, że to jest odpowiednia temperatura. Nie chciałbym mieć tego piwa zimniejszego. No, ale ale, starczy już. O dziadku mrozie, Was e, zachęcam do tego, żebyście piwa spróbowali jak najszybciej, bo prawdopodobnie no, szybko ono z rynku zniknie, więc kto pierwszy, ten lepszy. No i trzymam kciuki za to, żeby udało Wam się dziadka mroza spróbować. Ocena dla piwa, może jeszcze, no to... 8 punktów. Piwo dobre, piwo ciekawe. <śmiech> piwo, które smakiem naprawdę mi podeszło. Zapachem również. Ale wydaje mi się, że tutaj do maksymalnej oceny piwo musi jeszcze poleżakować sobie. No i wtedy na pewno zrobi jeszcze większe wrażenie. Tymczasem do usłyszenia. W następnym odcinku mówił, jak zawsze, Mateusz Baniuszewicz. No i na razie.